Pragnąłbym, żebyśmy zainicjowali wieczorek. Chciałbym podzielić się z Państwem czymś, co napawa moją duszę spokojem i czymś, co przypomina mi moje beztroskie młodzieńcze lata. To coś, co być może już Państwo słyszycie gdzieś tam w tle, to szum morza. Morza spokojnego, morza, które gdzieś tam... W okolicach Szwecji na horyzoncie troszkę rozleśniewa być może to Księżyc, być może to gdzieś tam te szwedzkie słońce, do którego kiedyś tam w latach 80. każdy dążył i patrzył na północ, zatroskany. Troski co prawda były na brzegu, ale patrzył z nadzieją. Tam jest inny, lepszy świat. Tymczasem my, i mówię my, ponieważ znajduję się tutaj z człowiekiem z tego miejsca, z Mielna. Człowiekiem, który o tym Mielnie nie raz opowiadał i mimo, że ja Mielno osobiście bardzo dobrze znam, to dziś czuję się jak gdybym był po raz pierwszy w miejscu, w jakimkolwiek miejscu, po prostu, jakby to był mój pierwszy raz. I idąc z nim po tych, powiedzmy, nazwijmy to uliczkach Mielna, czuję się szczęśliwy, że jestem z człowiekiem stąd, który pokazuje mi czym Mielno jest. Dla mnie było po prostu przedłużenie mojego miasta, Koszalina, po prostu koszalińskim dostępem do morza. A Mielno ma swoją historię i ta historia ucieleśnia się w osobie człowieka, który mi, nam wszystkim już nieraz o Mieleńskiej plaży wspominał. Chyba nikt z nas tak naprawdę nie był w stanie ogarnąć tego, co on mówił. A dla mnie aż do dziś dopiero dziś widzę, że to wszystko ma podwójne, potrójne, nawet poczwórne dno. Przy czym z nami, ze mną i z kolegą Danielem jest trochę tak, że my mamy wrażenie, że odbiliśmy się od dna ale dno się oberwało. No ale mniejsza o to, bo wracając do poprzedniej myśli, wróciliśmy na chwilę, na, na kilka chwil do, do tego pięknego miejsca, do tego pięknego zakątka świata, tego naszego zakątka świata, naszego województwa byłego, na, naszego powiatu i do Danielowej gminy. jesteśmy, przybyliśmy z daleka, czujemy właśnie ten, ten vibe, ten rytm, to spokojne uderzanie fal o polski bałtycki brzeg. Daniel, powiedz mi... Jak się czujesz? Ja bym chciał, żebyśmy posłuchali. Nuda. Nic się nie dzieje. Taka była pana... Dialogi, niedobre. Bardzo niedobre dialogi. A. I'm sure. Nie dla sokołów, nie dla mew, nie dla wróbli, nie dla wron. Dawid Filipczyński, podcast tylko dla orłów. Nie ciemnie. Stoimy w Acapulco, tak to nazywał Daniel, albo Sunset Boulevard, ponieważ nasze mieno, nasze nasza pamięć została troszkę zrekonstruowana, może odświeżona, może po prostu zmieniona, może po prostu... Ten, ten, ta nasza pamięć Mieleńska została Zmienio... zmieniona przez architekturę zmieniona przez buldożery. Wjechały buldożery i zmieniły naszą pamięć, wryły się w nasze głowy. Co to takie buldożery? Tu było, tu było 40 pracowników, wiesz, to, że pili tyle, ile trzeba pić, wiesz, i oddychali słońcem i, i morskim klimatem, i, i robili to o wiele dłużej niż trzeba, ale, ale zrobili to spokojnie i porządnie. No właśnie, Daniel, co to było wcześniej? Wcześniej to była wieża, taka wieża ratownicza, niebieska, takie fajne w sumie morskie, morskie kolory, nawet jak się wychodziło zimą i świeciło słońce, to miało się wrażenie, że żona daje taki blask słoneczny, przy którym można się kąpać. No i w tej wieży, ja pamiętam w latach 80 to było jedyne miejsce, gdzie na przykład, można było odnaleźć dzieci i tam te dzieci były przeprowadzane i, i, i tam ktoś przychodził i się cieszył strasznie, że więcej słońca. Chciałem tylko nadmienić, że miejsce, w którym można było odnaleźć dzieci, to wcale nie znaczy, że Mielno to było miejsce, w którym dzieci zostały porywane i trzeba było przychodzić no, do wieży. No plaża, wiezy. plaża, wiadomo, no przecież wi wiadomo, że ojciec chce pójść skoczyć z falachronów i dowodnić żonie, że ciągle jeszcze jestem twardym facetem, a ona wypinając piersi, stara się pokazać, że jest lepszą kobietą niż inne na tej plaży. To wiadomo, nie? I w związku z tym, jak się koncentrują za bardzo na tych swoich czynnościach, zapominają czasami o dzieciach, które mają, no i te dzieci giną albo się gubią. Wiadomo, na plaży jest mnóstwo ludzi i to się zdarza, to jest normalne, prawda? najlepiej, żeby się nie utopiło i tyle. No i Więc to była, jest... ta wieża, to była ta wieża, ale przy niej były, były, była szachownica i najlepsze momenty tak naprawdę tej wieży to są momenty, w których nagle się spotyka dwóch gości, za, gruby, za gruby to byli sędziwi goście, w tych swoich wyprasowanych na kant brązowych spodenkach, które odsłaniały lekko kostkę i w tych prostych lakierkach, ale z białymi koszulami i podwiniętymi rękawami, czasami kapelusze, jak słońce za bardzo świeciło, i to oni rozszerzali do tej samej partii, to gromadziły gromadziły ludzi. To tak? są ci sami, którzy później założyli Prawo i Sprawiedliwość. No być może. no być może nie, no tego nie wiem, no, nie pytałem. W każdym razie grali fajnie, emocjonująco. Szarżowali bardzo często. No właśnie. A ja w ogóle się w tym czasie na szachach nie znałem, więc tylko sobie wyobrażam, że szarżowali i że... I, i że fajnie grali, bo, bo nie rozumiałem tej w tym czasie. Musieli szarżować, bo nie pamiętam te szachy jeszcze, jak były większe ode mnie, e, figury szachowe. Ale wracając, co nas sprowadza do naszego pięknego kraju, do, e, do Polski? Do Polski północnej w tym wypadku. Otóż to wszystko e, jest spowodowane wielkim piłkarskim świętem, turniejem, którym żyje cały nasz kontynent, stary kontynent, kontynent o tradycjach rozbudowanych tradycjach z reguły chrześcijańskich wywodzący się z pięknej, pięknej zachodniej tradycji ten kontynent właśnie żyje wielkim piłkarskim świętem i właśnie dlatego tu jesteśmy Daniel opowiedz jakie są twoje wrażenia z euro moje jedyne wrażenie z euro jest takie nie no to nie jest jedyne oczywiście już zaczynam kłamać na samym początku ja świadomie euro opuściłem a powiedz nam jak to się stało, dlaczego to się stało no bo przecież byłeś nastawiony na, na, na wyjazd, na, na przeżycie tego turnieju w Polsce i co i, i się wydarzyło? Wiesz i wszystko szło pięknie, bo nawet jak w pociągu relacji e, Gdańsk-Oliwa-Koszalin wsiadłem do wagonu Wars i tam spotkałem dwóch Hiszpanów, z którymi rozmawialiśmy o piłce i, i o tym jak jadą kibiciewa swoje dłużenie. Chciałem tylko zapytać czy hiszpanie pracowali w bufecie? Nie, nie, nie, nie, nie, pracowaliby, ale mogliby, spokojnie. A ja, musieliby z 25% bezrobociem. <laughs> Oni akurat byli na wymieniu Erasmusa, przez ostatni rok spędzili w Olsztynie. Pierwszy raz widzieli tyle śniegu i, i, i taką zimę w ogóle. E, mimo, że nie był z Kanarów, ale z Galicji. No nieważne, to był taki jakby przedsmak tego, że o Jezus, jest euro. Wsiadam do pociągu i są kolesie obcokrajowcy w ogóle w koszulkach narodowych i jadą gdzieś tam i, i jest euro. I, I wysiadłem w swojej miejscowości, w swoim powiecie, dojechałem, zobaczyłem mecz Polaków ostatni i gdzieś tam jakoś zeszło za ze mnie powietrze. Drugiego dnia wyszedłem nad morze, zobaczyłem, że jest upał i, i po prostu wziąłem ręcznik i się po prostu położyłem i, i wziąłem książkę. Słyszałem, nie, nie będę w tym upalał do Poznania, albo wolę się położyć, patrzę, kolesie się kąpią, może ja wejdę, a może nie wejdę, ale ten czas zwalnia. No ja miałem bardzo podobną historię. Jedne, co na co liczyłem, ja przyjechałem trochę wcześniej. Przez tydzień mniej więcej podróżowałem razem z mniej więcej drużyną Jolandii i jej kibicami. I w tym czasie, w czasie tego tygodnia Udało mi się nasycić turniejem, które był są przepiękny i parę anegdot na pewno jeszcze na ten temat opowiem, ale liczyłem bardzo na to, że kolega Daniel, który przyjeżdża świeżo z Republiki Irlandii, namówi mnie na wyjazd do Poznania na ostatnim mecie Irlandczyków, po czym spotkałem się z Danielem i powiedziałem mu, że mi się nie chce, on powiedział, że jemu się też nie chce i takie to było na namawianie właśnie. W związku z tym jesteśmy gdzie jesteśmy Dokładnie i dziękujemy ślicznie i wrócimy po przerwie Spust, spust Nic Absolutnie nic Nic Murzyzna proszę wam. po prostu duży był. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko to. Nie ma nic w tym świecie pewnego, w którym dzisiaj przyszło ci żyć. Nie ma nic tak bardzo ważnego, o co chciałbyś dzisiaj się bić. Smutne to jednak fakt, twoje serce Ja jest Statek. Tak więc proszę Państwa znajdujemy się na wieżyczce ratownika, ratowniczej, tudzież wieżyczce, którą używa ratownik plaży w Mielnie. Mielnie w Polsce północnej, województwo środkowo-pomorskie. I proszę Państwa. A, masz rację, Oczywiście, że mam rację. Bardziej środkowo-pomorskie. Przepraszam, przepraszam, wygupiłem się. Czy ja już mówiłem, że, że ja już mam dosyć tego słuchania, że ja ciągle mam rację? Wszyscy to powtarzają. <laughs> e, więc jeszcze raz. Znajd statek. statek. Ktoś płynie statkiem. A gdzie statek nie? <laughs> no tak czy siak. Znajdujemy się na wieżyczce ratownika. Nie powiem, powiedziałbym, lepiej bym już miało, gdybym powiedział, że na środku plaży miejskiej. Nie jesteśmy na środku. Jesteśmy tak trochę bliżej fall road, znaczy bliżej... Em, jest do bloku. Wydm które tak naprawdę... Jaki no błędnik tak a tak gwiazdoblokami jest promenada. To wygląda jak, jak zrzut armii normandzkiej, wiesz, nie wiem, w XI wieku. Sama zbroja w ogóle i beton. Bo dokładnie to, co tam leży za nami, e, na tym, co wcześniej było Wydmami, a jeszcze poniekąd jest, ponieważ to leży na piasku, to są zapory przeciwczołgowe, których, przynajmniej za mojej jeszcze wiedzy, kiedy interesowałem się armią, w tych czasach czołgi nie potrafiłyby pokonać. Nie wiem, jak to jest dzisiaj używamy do obrony przed Tak, bronimy się, znaczy bronimy się, mielnianinie. My się bronimy. Mielnianie. Nie, mielnianin, nie mylić za alienem. Mielniacze. Mielniacze. Melośmiacze. Bronią się przed naporem e, żywiołu, układając zapory przeciwczołogowe wzdłuż brzegu. Teraz tak, chwileczka, mała, mała, mała chwila skupienia. Także noc jest bardzo jasna. Oprócz tego, że widzimy swoje cienie siedzące na wieży bardzo delikatnie spływają na bardzo, bardzo subtelny, żółtawo-biały, mieleński piasek, bałtycki piasek. E, w tym odcieniu jest miodowy, owszem, nie tylko to, że te nasze cienie tam sobie delikatnie wibrują w piasku, cień rzucany jest przez sztuczne światło, które świeci za nas e, z e, Promenady, czyli Sunset Boulevard. Dokładnie. to Los Angeles, wiecie, San Sebastian to Tak. Monako, Helsinki, Uman Pator, Tak, ale wzrok nas sięga ku horyzontowi, i o dziwo ten horyzont widać. Noc jest bardzo jasna, jest. Mamy wrażenie, jakby. W Szwecji, tudzież we Szwecji, wszyscy nagle zapalili światła, latarki, wszystko to, co mają telefony komórkowe, zapalniczki, zapałki i skierowali je w kierunku Polski. A dlaczego? Ponieważ Polska w tej chwili jest w centrum Europy. W Polsce dzieją się mistrzostwa w piłce nożnej, w Polsce i na Ukrainie. Jest to właśnie... Dokładnie to jest ten moment. Jesteśmy... Wszystkie reflektory... Kierowane są na nas No tak czy siak Euro 2012 Mieleńska plaża Właśnie odpadli nasi Pobratymcy Ukraińcy Mówimy pobratymcy, bo jest po, poprawność polityczna Ale właśnie, właśnie Daniel, i co powiesz o tym fenomen Fenomenie <grym> Fenomen, fenomenie Fenomenonie Co powiesz o tym fenomenonie, że Mimo iż Polacy odpadli W tym e, meczu z Czechami mimo, że nie dali sobie rady, mimo, że tak naprawdę ta nasza reprezentacja zagrała dość średnio. Co, co sądzisz? Dlaczego i czy jest jakaś zmiana jakościowa w naszym społeczeństwie? Bo poczekaj, bo ja Ci powiem jedną rzecz, że ja mam ochotę napisać Mały felieton o tym, jak bardzo jestem wkurwiony na to euro i jak bardzo było beznadziejne z mojej perspektywy cała organizacja wszystkie te nowe drogi beznadziejne, wszystkie te lotniska beznadziejne, wszystko, co się działo na tym euro, było beznadziejne z mojej perspektywy. Co ty piłeś? A dlaczego? Dlatego, że ja po tym, co zobaczyłem, jestem rozczarowany, jestem rozczarowany, bo ja, bo ja, bo ja zobaczyłem Polskę, w której wbiłbym się, wgryzłbym się w ziemię i nie puściłbym jej, bo chciałbym tu mieszkać. Ale liczyłem przecież na to, że to będzie fajne, ale nie aż tak fajne. I teraz, czy to jest... Ale zaraz, zaraz, czyli co, uważasz, że to było lepsze niż, niż zakładałeś i fajniejsze i bardziej emocjonalne i w ogóle czego szukasz, niż zakładałeś, niż przewidywałeś? No jeśli tak, no to nie ma z tego powodu robić wady, moim zdaniem. Ale to jest, widzisz, Daniel, ja, jest, ja jestem ironiczny względem samego siebie w tym momencie, ponieważ jestem tak zaskoczony, znaczy nie jestem zaskoczony, ja od początku wiedziałem, że w Polsce to tak jak po naszemu kurde... E, wszystko na tę chwilę, ale to będzie działało. To nie jest tak jak Niemcy, że oni skończą. A co, zaskoczony jesteś, że działało aż tak dobrze? Nie, nie jestem zaskoczony, że działało tak, tak, aż tak dobrze. Jestem zauroczony tym, jak działało dobrze. No to tym lepiej, no, no Ty, to. to przecież nie... cały czas o tym mówię, mój drogi kolego, rozmówco. Właśnie na tym polega cała ironia. Wybacz, nie ponieważ no, z, zrozumiałem mu... ironii. Prześmiewco baniutki. No właśnie. No. Uwierz, uwierzcie nam, tutaj na wieży strażniczej, wartowniczej, ratunkowej, ratowniczej, na tej wieży właśnie. Na tejże. O, na tejże. O wiele łatwiej pokusić się o przekleństwa i niepowiedź polityczną, dlatego taki, ten podcast jest bardzo chaotyczny. Jesteśmy ponad, ponad ziemią. Jesteśmy... Ponad ziemią, tak. Jesteśmy troszkę o szczebel wyżej niż wy wszyscy. Gdziekolwiek byście nie <śmieniot> byli. Gdziekolwiek byście nie byli. Pamiętajcie o tym. Gardzimy wam. <śmieniot> nie Wiadomo, no, że przesadziło. Wiadomo, że przesadziło. Wiadomo, do piasku, no. Stop. nie? No. przesadziło. I że przesadziło. to to To podcast, you can call my Orwell. By a lonely prison wall, I heard a young voice calling. Michael, are they taking you? Old Trevor's corn, so the young can see the morn. No, there is a sheep waiting the bend No, lie the fields of and right where once we heard young three birds fly. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. Bur, bur, bur, bur, <pirk> robots and ride. Hello love birds fly Our love was on the wing We had dreams and songs to sing I tak dalej I tak dalej dalej tak Ja pewnie zmieniam melodię Lecz w dupie to wszystko ma Internet wciąż nie działa, może no. tam. Gdzie Szwedzi siedzą przy stoliku, małe pipku i świeczka pikumiku. A my tu siedzimy, mówię wam. Ratowniczna to wieżyczka. Ona stoi tu od Na no. Gdzieś spinał drugi spadł Na, na pierwszej plaży biernie, my, my siedzimy, siedzimy sobie, sobie dziennie dziennie i, patrzymy I patrzymy gdzieś, gdzieś na szwę Bo, Bo to właśnie mielo jest. jest Tu jest piwo, swódka, seks bo to właśnie mielowowu jest jest seks no takie y, ten brzuty w sensie y, próby śpiewów, nie? Wiecie sami. No coś z tego i wetniecie, coś z tego zrobicie już nie pierdolcie. Nie pierdolcie mi, bo ja mam już dosyć tego. Jak ja chciałbym gdzieś posiedzieć hen z kolegą. Chciałbym wziąć do ręki piwo. Chciałbym spojrzeć w prawo żywo. Chciałbym spojrzeć w oczy przyjacielowi. Bo my jesteśmy tutaj jak te przy Rozłasimy się po świecie i nikt nie wie, co go <gniecie> Nikt nie liczy nam tu dni, czy my przyczymy gnidy. Na falochronie, jak w kondonie, dzieje się. Bo to, Bo to właśnie jest ta historia, gdzie nie się żadna alegoria. alegoria. I to mimo, że nie ma rytmu i nie ma takiego. Słuchajcie, słuchajcie I to jest kwintesencja całego tego, tego wejścia, tej, tej powieści Euro-eurem, ale mielno-mielnem To jest taka miastowa, w naprawdę jeśli przyjedzie między wrześniem a czerwcem można, można korzystać z niej jak z wielkiego podwórka I nikt nie przyjdzie i nie będzie wam w tym wszystkim przeszkadzał Naprawdę, nikt nie przyjdzie Nikt nie przyjdzie jak się wejdzie między mewy, musisz krakać tak jak one. Dziękuję. W pewnej sprawie nie możemy przeginać. Największa historia tych mistrza Sauraku to jest to, jak Irlandczycy powratali się z Polakami. Dla mnie to jest niesamowite. I tak zależało na tym, żeby Irlandczycy poczuli się tu dobrze. Bo ja wiedziałem, że mnóstwo z naszych znajomych tutaj już było wcześniej. Oni troszeczkę znani, ale, ale... oni dzięki... Na... Zobacz, to jest też anglosasikaj. Też czyta te brokowce typu Delhi i tak dalej. I, i Anglicy nie pojechali, a Irlandczycy pojechali najbardziej tłumnie po ruskich naszym kraju. I po prostu, wie, zakochali się w nas, a my w nich. Nie? Tak naprawdę najbardziej mnie szokuje to, że my w nich się zakochaliśmy. Czy to jest efekt tego, że też co czwarty Polak może powiedzieć, że gdzieś jego znajomy, albo syn, albo córki, albo zięcia, albo Władka, albo tatka mieszka w Irlandii, albo był w Irlandii, albo pracował w Irlandii. Albo płynął statkiem. Albo płynął statkiem. już dawno nam jest. No. Nie wiem, czy to, to też. To wyszło, że oni zaakceptowali tą ich wesołość, nie, tą ich, wiesz, byłeś bliżej, też to widziałeś może w Poznaniu w pierwszym dniu i później w Toruniu pewnie byliście, tam gdzie oni bazowali tak naprawdę, nie, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, ale, ale cieszy mnie to, że takie, wiesz, hasła lecą w mediach, nie? Czułeś ten klimat, że jest, że jest gites, że, że ja. u nas dzieje się coś fajnego, że, ja że jest że po... lepiej niż na II wojny światowej, jest lepiej niż na zjeździ niemieckim? Ja, wiesz co, ja słowo pamiętam zjazd dzieński, ale... E... <laughs> ale powiedziałeś to tak, jakby z odpowiednim tonalnym bo drugą wojnę to już znam normalnie, nie? <laughs> nie, no wszyscy ja rozmawiałem z policjantami ja rozmawiałem, kurde z ludźmi na ulicy ja rozmawiałem z wszystkimi, ja w ogóle się czułem kurde, tak fajnie w tej Polsce, bo ja podchodziłem do ludzi, zagadywałem ich, rozmawiałem tak jak to było w Irlandii, ja chyba wewnętrznie przełamałem swoją barierę wobec Polaków mm. i mojej własnej polskości e, dzięki tej Irlandii i tej e, recepcji czyli temu mm. przyjęciu Irlandczyków e, przez Polaków, Aha. bo ten bo ja wcale, wiesz, wcale nie jest tak, że mam mnóstwo uprzedzeń, no ale wobec Polski i Polaków i wobec sam siebie samych. No i ja jestem jedną z tych osób, e, które takie uprzedzenia ma. E, I one nie, nie wychodzą z niczego. One są e, mhm. jakby... E, mają pełne prawo bytu. Natomiast będąc tutaj na tych mistrzostwach, to ja autentycznie e, czułem się wolny od tych e, m... negatywnych emocji tych stereotypów wobec siebie samego i, i z z... tego z, skąd pochodzę, e, które miałem, po prostu się uczyłem wolno od nich. Jak były jakieś ekscesy, to, to były jakieś takie przypadkowe rzeczy. Nie? To były to, to takie rzeczy, które no, procentowo zdecydowanie w może mi się <mzysk> zdarzyć. Ale e, naprawdę to było niesamowite uczucie i, i do tej pory jest. I, i creating history together. I to jest naprawdę fajne hasło, bo to jest. E, tworzenia historii. Podobał mi się e, jakiś e, fragment, czytałem folieton, nie to chyba nie folieton, tylko list redaktorski Lisa, który powiedział, że e, chyba właśnie ob obaliliśmy komunę mentalnie. Mm -hmm. Czyli po prostu e, to, co 20 lat temu się działo w Polsce, ta euforia, która była e, z, z obaleniem e, starego systemu. Mm -hmm. e, teraz e, ta e, euforia, euforia, nie tylko kulturową, i to było mentalne właśnie wyjście z tego okresu komuny. I też to się widzi, prawda jest taka, że ten że ten młode pokolenie jest zupełnie inne. I ten, my jesteśmy tym takim przejściówką, cały ja cały czas mówiłem, jesteśmy takim tym polonezem, e, który już ma te skośne światła, ale to jeszcze nie jest polonez Karo, no nie? Jesteśmy takie, taka popierd... I ciągle w ogóle polonez. Nie? Tak, i to jest taka ciągle papierdełka. że już, już, już niby nowszy, ale jednak jeszcze kudy stara dupa. No nie? I po prostu... No, oni są nowszy model, to się zgadza, nie? To się zgadza. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żona. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów. Euro 2012, dookoła powinny być stadiony, trybuny, te wszystkie bursztynowe i inne komnaty biało-czerwone narodowe skrytą strzechą, która powoduje zaćmę płuc u niektórych, bo u nie wszystkich, i one dookoła, albo stadiony, które są dosyć, że tak powiem, zwężone, wypłaszczone, czyli plawne, No to też jak stadiony. Euro 2012. No, nie ma tych stadionów. Jakoś ja je ominąłem. Nawet nie spojrzałem na tego polskiego nowego. Gwardia koszalin to siła większa niż Stalin. Gwardia koszalin to siła większa niż Stalin. Gwardia koszalin to siła większa niż Stalin. No i właśnie, mniej więcej w zasięgu wpływu tych klubów jesteśmy, a nie a nie innych. E, można było zauważyć, że jednak futbol klubowy jest, a właściwie kibice futbolu klubowego są bardziej radykalni w swoich przyśpiewkach niż kibice futbolu e, e, i fano, fanowie e, futbolu reprezentacji. To się od mówi, że to nie W każdym razie plaża jest. Jakie tam euro? euro. No Fajne jest no. jest cudowne, jest, jest, jest naj, najpiękniejszą rzeczą, jaka mogą się stać. No Kamil się zauroczył. No, kamień... ja, ja mogę, tylko na chwilkę e, wytłumaczyć się do jej kolegę? No właśnie, właśnie jest, wytłumaczyć, ja... Właśnie, bo ja widzisz, że... Nie, ja ten... to trzymaj, trzymaj. Ja chciałem tylko powiedzieć, że e, na... Jakby, jest widno? Jakby na nasze rozprawiedliwienie jest wciąż widno. Jest godzina 17.79 rano. E, ale jest ciągle no, ale chciałem tylko nas sprawiedliwić, ponieważ <śmiech> Pijemy e, Warkę Pstrąg To jest taka grzeczna ryba niby Ale nie jest grzeczna ryba e, I dlatego e, Być może te Pewne wypowiedzi nie są do końca składne Tak jak być powinny. Aczkolwiek na pewno są Bo gdzieś tam ością nam stoją wieś, Tak, w tak, tak rybie. stanęła nam ością Ta warka e, Pstrąg i um, ja nawet straciłem swój taki um, radio głos. <laughs> na plaży ogólnie jesteśmy. Ogólnie jesteśmy na plaży, Czuj, nie ruszamy się, nie przemieszczamy. Się... Gdzie tu się przemieszczasz? Jak tej... nie... gdzieś nie... tam jest morze, z tym bez sensu. Jak z przodu Szwedzi z po przekątnej Duńczycy, a jeszcze bardziej w lewo to Niemcy, a w drugą stronę, to daleko, daleko, daleko, by ruski i Litwinów szukać, no to po, po cholera. Jesteśmy okrążeni, nie możemy stąd wyjść. Absolutnie. Siedzimy na plaży zatem. W wieżycce y, Tak. Mamy stanowisko, na CKM, ale nam się CKM z Ty patrz, ktoś się tapi. Kopielec. <laughs> Zgaduję semantycznie semantycznie podchodzę do takiej czynności. <laughs> ale patrz, jak tak dłużej patrzę, to on wygląda jak topielec. Mm. On coraz bardziej się przypomina w każdym odcinku. Tak. Te... Wiesz, moglibyśmy pójść go uratować, ale to by tylko znaczyło, że dwie osoby więcej byś utopiły. Ale co, nawet nie to, ale ty już zapaliłeś fajkę, to jak tak będziemy szli, przecież no, trzeba faktę skończyć. No, ja też trzymam piwo, nie no, się źle panik. A kto mu kazał o tej porze wchodzić? Zimna woda, bez sensu. A to jest pokój, to raz, a dwa, na zewnątrz coś już ciepło nie jest. Mógł statkiem, bo pojechał. mnie na kolej się przerzucić. ale... No, ale Tadek, kurwa, już dawno wyleciał. Nie, ja, przepraszam, że powiedziałem kurwa, nie powiedziałem nic kurwa. Idą te... Dokładnie do peczki. Ko kobiałki. Do peczki, no. Kobiałki idą. Ale gdzieś wódeczka, do peczki, no do no. A, ale to, że kola, no a idą też ja coś tak. Okazuje. Najgorsze jest to, że jesteśmy dwóch facetów jednym jest, drugi ujciwy i jesteśmy przypoleni do siebie. No. No, no, <grym> i trzymamy w ręku coś no, w, o, okrągłe o wyglądzie czarnego pytonga Ale zobaczcie jednak no, uważa się, że ten, tak, że, że. Uważa się, to no, tak niby jest, że że na stu, mę, na stu mężczyzn przypadają 102, do 104, nawet do 106 kobiet w zależności od kraju. A, a tutaj w Polsce przykład widzimy taki, że wychodzą dwie laski na plażę a za nimi trzech kolesi Jak psy. Jak psy, wiesz. I, I teraz tak, kwestia jest taka, ok, moglibyśmy tych trzech złożyć. Wa się zmogła to jest raz. <laughs> Co za cudowne, uwaga Kamil. <laughs> Druga moja jest taka, że moglibyśmy tych trzech gości złożyć, ale, ale po co? To by rozmysiłku. wysiłku. Yy, dwa nie ma gwarancji, że te dwie by przez ten czas sobie nie pobiegły tam, gdzie by chciały sobie powiedz. Yy. Tam będzie taką, jest. taką historię. No? E, na Olimpiadzie, a to nie jest śmieszna historia, ale mi się to <grym> Na Olimpiadzie? No, na Olimpiadzie ostatnim razem, jak ten, jak wywołałem złoty medal, w w mm. Wielkiej Portobijskiej. E, nie, ale jeszcze raz. Na Olimpiadzie w Atlancie na lotnisku dwóch e, gości e, udzielało wywiadu. I w tym czasie e, ja mam bez żadnych uprzedzeń, tych dwóch gości, którzy, e, którzy okradali tych, co udzielali wywiadu, było czarnych. Uh -huh. Natomiast ci, co udzielali wywiadu, również nie byli e, specjalnie jaśni, byli też e, śnie... śniadzi. Afroamerykanami. O, no, nawet bardziej niż śniadzi. E, I udzielali ładnie wywiadu. E, no i... E, a, przepraszam, to jeden gość ich ukradł. No, jeden gość tam wiesz, ukradł coś tam z jakąś torbę i zaczął uciekać, nie? I biegnie w te pędy, wiadomo, że czarnego trudno dogonić, nie? Chyba, że ten czarny, który ukradł, okradł właśnie mistrza olimpijskiego w biegu na 400 metrów. To jest trudniej. To jest, jest trudniej. Tym bardziej, że jego kolega był mistrz olimpijski w biegu przez płotki. Ale wiadomo, można wyjechać przez płotki i można jeść przez leszczę, więc ukryt był leszczem. się zastanawiam, jak, jak, jak ta grupa pięcioosobowa, czyli trzech mężczyzn i dwie kobiety, rozwiążą sytuację w dzisiejszym wieczorze, bo jednak ewidentnie nieparzyście im się rysuje i tu gdzieś musi być podział albo ewentualnie wykluczenie. I tam może dojść do... Do sysji. Do tak? Do, do, do pięknych, <śmiech> miłosnych sytuacji, gdzie harmony w górę. No i jeszcze, jak jest jakiś alkohol, z Kontrowersje, alkohol, seks. To jest to, co wpływa źle na młodzież. Młodzież powinna być wychowana w duchu poszanowania i chrześcijańskiej solidarności. Amen. la like. <iento controle> <ınız and dogception> Tystyka, jak to. to może być nie na to. sobie wiersz ból zimna i ból chuj które to nie będzie takim zimnym jak zimno to jest zimno polskie w czerwcu i nawet będzie padać po prostu przyjść tu i się po prostu wykąpać i jeszcze sobie nawet zrobić zdjęcia w tym deszczu a mogę ci coś powiedzieć? no a znasz taką piosenkę piławianki i rzucała do folującej wody? no wiesz, że ja chyba gdzieś do połowy mniej więcej między 25 a 30 rokiem mojego życia Dopiero zrozumiałem o co chodzi te procesy. Z, z, z, z wiła Ja byłem przekonany i. A wiesz, się, że kurwa, miałem to samo przez długi czas? Przestawiałem, co to kurwa są wiła wianki. Ona wiła! Czasownik, wianki, rzeczownik. Ja myślałem, I, że. To a ja myślałem, że mnie jest! Kurde, wiesz, słowiańskie! Wiesz, Polanie, Słowianie, Wiławianie! <grymne> Ale jak to wiła wianki? Wrzucała jedną. O Jezus znajduję, bo ja Ale długo, długo też. A tak, tak jak mówił mój oki, jak ja próbował ukryć, że już no, czym mówiłem chyba. Jak mój próbował ukryć, że przeklina, że nie mówi słowa e, kur, na kur, e, tylko mówi coś innego. I zawsze mówi tak, kurwa gon przywieźli, butów nie zabrali. Ja się zawsze znowu, co to jest kurwa ten gon? Kurwa gon przywieźli, butów nie zabrali, co to jest gon? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zmylał cię z tośnie, nie w tą stronę. Wydawało mu się, że on za, za, zamaskowywuje słowo kurwa, a on odkrywał słowo GON! Tak, tak, tak. Niegdy <grym wioski> się nie dzieje. Niech w brosku. <grym> Welcome <wioski> to! Mama, Afrika dzika, za mną odkryta, a łupy come to Hala. Hello, Jamaica Blues, Polish Barbados i Galapagos, a łupy welcome to. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Daj mi tę noc jedną noc i nie pamiętam co dalej wczorń nie było już tam, ale jak sobie zaśpiewam to może meu成… już to sam. Da da para pira para para da, da tu Daniel, Jesteś lekiem na całe zło I nadzieją na przyszły rok Jesteś Alfą Omegą Oto cały ty Oto cały ty Tak, to no, próbujemy też czasami ten Śpiewnie, śpiewnie, śpiewnie Chociaż ludzie, żeśmy nie nagrali. Żeśmy nie nagrali, bo na bani są. Bośmy są na bani, chociaż nie nachlani. Taka ta natura, że się robi bzdura. Nawet nie jest bzdura, tylko jest bzdura. <grywa> no, no, w sens. Dup. Dup. Ale faktem jest, że jak nie było tych gwiazdobloków wojskowych, to to może zabierało. I gdyby nie one, to już dawno by tej promenady nie było, bo to co się dzieje na zachód, czyli w samym jarenka i zaciągnij na wschód. czy tam, gdzie nie ma... Proszę, gwiazd do bloków, tam ciągle bałty zza... zabiera, nie? A on zabiera dosyć agresywnie, wbrew pozorom. To niby takie morze wciśnięte, wiesz, jako zatoczka, można by potrafiać się tak samo jak morze Kaspiskie, czyli jako jezioro, ale... ale mimo wszystko m, potrafi być agresywne. <śledzianie> no... zburzone jakby tak coś ścisnął między... Szwecją, a Polską, między Danią a Finlandią, między Finlandią a Kaliningradem i być też tak wcisnął, to też by się chciał wycisnąć i zabrać trochę tego i owego. Tak, ale my powiedzieliśmy nie. My w mienie My wmieniliśmy stanowisko, czy nie? Paryfkowym mówimy, kurwa nie. Tak jest. Gros Gruppe, grupę, już o to się postaram. W następnym odcinku. Jak sobie pomyślisz, to muszę wydać, że no i bo że idę. bo za chwilę co powiesz, ty jakbyś sobie to powiedzieć, to sobie. Gdzieś tam jakoś wiesz. A ręka go skąd wiesz, że to prawda? A po drugie, dlaczego wiesz? Jesteś kona. Będę co lepiej mówić? Pytasz sobie się tej ręki wiesz, mogę się. Nie chcesz to kurwa powiem. Tylko nie mogę że później się nie trzyska. Trzaskaj, trzaskaj, to jest twoje zadanie. A ja będę zdecydował, czy mówię, czy nie mówię. Często mówię. się woda pofałdowała. <śmiech> zagina się. No też i tak na szczęście przy samym końcu. No. Bo tam jest dosyć prosta. Ja mam, <grymne> Mamy piłkę? To jest Rozbieg po Polachonach <grymne> Cześć. Cześć. Nie zapomnę momentu tutaj. Nie wiem, albo, albo na tym prześle było, albo na następnym. To był 2006? 2006. Pierwszy, pierwszy mój przyjazd do Pol Nie, 2007. Pierwszy mój przyjazd latem do Polski od wyjazdu. Wyjechałem w 2006 na początku. W 2007 wakacje moje pierwsze w Polsce. Przyjeżdżam i jest wiesz, połowa lipca, końcówka lipca woli z, z nieba żar taki, że po prostu wiesz Kanary, Bałkany, Hiszpania, wiesz, to jest to samo, de wody wodę. Ma, na plaży? Ma pan bilet? <laughs> 24 stopnie. Jest trzecia w nocy. I leża. Albo tutaj na tym szczęśle albo na następnym. I leża tak w tej wodzie, jest o trzeciej nad ranem. Archie jeszcze tu nie wyjechał do Anglii. Peru jeszcze nie wyjechał do Irlandii. I tak tewał i patrzą, jak są tak leże. A ja słucham, jak mi się uszy wynuszają z wody. Z wody Z jest. Wynuszam się. Z wody. Z wody. Z wody. i wody. Z wody. i wody. Z wody. Z już będą dupać kurwa w ogóle i festiwal seksu w ogóle i wszystko Very good. Człowiek z Kalifornii. Daniel. Wszedł z wieży i spokojnym krokiem udał się w kierunku morza. To jest jakieś 15 metrów, może 20. Nigdy nie byłem dobry w określonej odległości. No ale na pewno nie jest daleko. Może to, że zszumi. Eee, ten szum zagłusza drobne ciurkanie. To ciurkanie to jest odgłos z węża. Ponieważ Daniel w kierunku morza, a w zasadzie w kierunku Szwecji, wyciągnął węża i ciurka. Właśnie wraca. Z czego nie spróbowałeś? Ciepło jest?